Jest dziewiąta. Dwójka, jesteś na miejscu. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. W dwójce czas na wiadomości kulturalne. W Gdańsku rozpoczyna się dziś Festiwal Europejski Poeta Wolności, towarzyszący wręczeniu nagrody pod tą samą nazwą. Trzydniowe wydarzenie organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej odbywa się w tym roku pod hasłem Miejsca Styku. Goście debat i spotkań będą szukać części wspólnych w świecie podziałów i kryzysów, wojny, ludobójstwa, politycznej polaryzacji, rozwoju sztucznej inteligencji czy zmian klimatu. Autorkami koncepcji Podobnie jak przed dwoma laty są Magdalena Kicińska i Małgorzata Lebda, przypomina Justyna Sawicka, koordynatorka festiwalu Europejski Poeta Wolności. Łączą tutaj różne miejsca, ale nie tylko po to, żeby szukać porozumienia. Wychodzimy poza poezję. Chodzi o to, żeby spotykać się nie tylko w tych stałych naszych gronach i zamykać się w tych naszych bańkach, tylko żeby wychodzić poza to. Wykład mistrzowski będzie wygłaszała Maria Peszek. Gości mnóstwo zacnych. Będziemy krążyć i wokół biografii, i wokół psychologii. Są i warsztaty, spacery, debaty. Wieczór czytania poezji oczywiście okraszony muzycznymi aranżacjami i wówczas można spotkać też wszystkich poetów i tłumaczy. Festiwal rozpocznie dziś o 17.00. Debata pod hasłem Poezja w czasach drżenia. A o 21.00 zaplanowano nocne czytanie poezji. Festiwal Europejski Poeta Wolności potrwa w Gdańsku do soboty. W dwójce będziemy relacjonować dla Państwa to wydarzenie. Wiolonczelista, kameralista i pedagog Andrzej Wrubel oraz kooperatywa muzyczna Hashtag Ensemble zostali uhonorowani tegoroczną Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich za zasługi w dziele promocji polskiej muzyki współczesnej. Andrzeja Wróbla doceniono za niestrudzoną i trwającą dekady promocję muzyki polskiej jako solistę, współzałożyciela i członka kwartetu polskiego, współzałożyciela z Jerzym Maksymiukiem Polskiej Orkiestry Kameralnej oraz twórcę zespołu Kamerata Wistula i Festiwalu Polskiej Muzyki Kameralnej. Z kolei hashtag Ensemble, jak czytamy w komunikacie Związku Kompozytorów Polskich, stymuluje twórczość muzyczną, tworzy nowe formy prezentacji muzyki oraz realizuje wiele ważnych wykonań muzyki nowej i programów edukacyjnych propagujących tę muzykę w społeczeństwie. Uroczystość wręczenia Nagrody Związków Kompozytorów Polskich zaplanowana jest na 23 września podczas mi. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Trwają przygotowania do otwarcia Muzeum Igora Mitoraja w Pietrasanta. W toschańskim miasteczku, tak bliskim sercu wybitnego rzeźbiarza, powstaje przestrzeń, w której znajdzie się prawie 70 prac artysty. O placówce opowiada jej dyrektor Frank Boem, również dyrektor generalny Fundacji Igora Mitoraja. Już wkrótce otworzymy główne piętro muzeum, to, które zwrócone jest w kierunku miasta i widoczne jest od strony historycznego centrum. W tej chwili działamy na parterze i to właśnie tutaj zaprezentowane zostaną prace Igora Mitoraja. Pierwsza wystawa będzie zatytułowana Dar. Znajdą się na niej wszystkie dzieła z przekazanej kolekcji. Są wśród nich rzeźby z brązu i marmuru, a także rysunki, obrazy i mozaiki, czyli wszystkie Wszystkie techniki, którymi posługiwał się artysta. Więcej o Muzeum Igora Toraja usłyszą Państwo w dzisiejszym kwadransie bez muzyki. Początek o 11.00. Z kolei w Katyniu rosyjski reżim otworzył wystawę 10 wieków polskiej rusofobii. Organizatorem ekspozycji jest Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne, którym kieruje doradca Władimira Putina, Władimir Medyński. Wystawa znajduje się na terytorium memoriału w Katyniu, w pobliżu grobów polskich oficerów zamordowanych przez NKWD. Niezależny portal Meduza przytacza słowa dyrektora naukowego Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego Michała Miakowa, który oświadczył, że Polska w różnych okresach historycznych i polskie elity przejawiały nienawiść do Rosji i rosyjskiego narodu. Miakow dodał, że Polska zajmowała rosyjskie ziemie i niszczyła narody rosyjski, białoruski i małoruski. Organizatorzy wystawy podkreślili, że również współczesne władze Polski prowadzą agresywną antyrosyjską, Rosyjską politykę. Kremlowski reżim od początku inwazji na Ukrainę podsyca wrogie nastroje wobec Polski i usiłuje zniekształcać historię, m.in. tuszując stalinowskie zbrodnie popełnione na Polakach. W wielu miejscach Rosji niszczone są lub usuwane pomniki, tablice i krzyże upamiętniające Polaków ofiary represji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na tym kończymy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 13. Więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl. Na północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju duże z większymi przejaśnieniami. W ciągu dnia miejscami głównie na wschodzie i południu kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i około 16 na przeważającym obszarze kraju do 20 stopni miejscami na południowym zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu od 7 do 9 stopni Celsjusza.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 Wystawa Gotyk w Karpatach, niespotykany dotąd pokaz średniowiecznych obrazów i rzeźb regionu Europy Środkowej, a także opowieść o wspólnym dziedzictwie. Od 10 kwietnia w Muzeum Narodowym w Krakowie. Więcej na www.mnk.pl. Poleca Polskie Radio. Reklama Tu program Drugi Polskiego Radia, 7 minut po dziewiątej. Dobry, przed mikrofonem Klaudia Baranowska, nasz program nadal realizuje. Magdalena Wojtulanis, witamy Państwa bardzo serdecznie i zaczynamy kanon dwójki, który w całości wypełni dzisiaj muzyka francuska. To będzie szeroki przekrój od repertuaru dawnego, powiek 20 dwudziesty kilka stuleci elegancji, koloru, wyjątkowej kultury brzmienia. A zaczniemy od artysty, bez którego trudno dziś wyobrazić sobie francuską muzykę dawną no i jej współczesny renesans. Od interpretacji Williama Christiego, który dwa lata temu obchodził 80. urodziny. To dyrygent, klawesynista, założyciel zespołu Les Florisson, jeden z tych muzyków, którzy przywrócili światu oper Liliego, Charpentiera, Ramona, nie tylko oczywiście operę, ale dzieła tych kompozytorów i y, sprawił, że ten repertuar znów zabrzmiał żywo, świeżo i zarazem na nowo zaczął fascynować i porywać współczesną publiczność. Na początek proponuje album Bill Friends pełen wdzięku, swobody, no i takiej przyjacielskiej radości wspólnego muzykowania, bo ta płyta powstała właśnie z okazji 80. urodzin artysty. A grają na niej jego przyjaciele, najbliżsi współpracownicy ostatnich lat, i znakomici artyści młodszego pokolenia, między innymi Teotim, Languadys Ward, Toma Danford, Justin Taylor, Miriam Rignol, Juliette May i Gwedolin Blondel. Je plus au moins sans ma houlette ni sans mon chien Non non je and Friends. Dwie francuskie brunette, czyli krótkie pastoralne pieśni dworskie z końca XVII i początku XVIII wieku. Były bardzo popularne we Francji czasów e, Ludwika XIV. No, no, Je nie repli, euh, Boisselet oraz wcześniej Je ve crie vous aimez, z pierwszej księgi brunet, wydanej przez Christophe Ballarda w 1703 roku w Paryżu. A wykonawcami byli Gwendoline Blondel, Juliette May, Théautine Languadyswacht, Miriam Rignol, Thomas Danforth i Justin Taylor. Czyli grona artystów skupionych wokół Williama Christiego, tutaj grających właśnie dla niego z okazji 80. urodzin artystek, które przypadały dwa lata temu. To muzyka pełna wdzięku lekkości, tej szczególnej francuskiej elegancji. Bardzo naturalnie i świeżo, swobodnie w wykonaniu tych artystów to zabrzmiało. No i może właśnie w tym tkwi sekret Williama Christiego. Potrafi sprawić, że repertuar sprzed kilku stuleci brzmi jak żywa sztuka spotkania, wspólnej radości muzykowania. No a teraz jeszcze inny album Williama Christiego Państwu proponuje. Również Francja epoki baroku, ale z kameralnego salonu przeniesiemy się na scenę teatru. No bo trudno mówić o francuskiej kulturze XVII wieku bez spotkania dwóch wielkich nazwisk, Moliera i żana Baptisty Lilliego. Twórczo duet doskonały stworzyli niezwykły gatunek Madibale, francuski teatr Muzyczne epoki Ludwika XIV, w którym słowo, taniec i muzyka stapiały się w jedną całość. No i temu związkowi artystycznemu Niedawny album Le Music de Molière, wydany w 2024 roku, poświęcił właśnie William Christie ze swoim Lezach, Florissą. To nagranie, które z właściwą temu zespołowi energią, stylem, teatralnym wyczuciem przywraca blask muzyce pisanej przez Liliego do scenicznych dzieł Moliera. To świat pełen rytmu, elegancji, tańca francuskiego teatralnego przepychu. LEAVE <laughs> LEAVE <laughs> Yeah. Za nami fragmenty słynnych dzieł zrodzonych ze współpracy Moliera i Liliego. Le Maladie imaginaire, chory z urojenia i le Bourgeois, Jontillon, mieszczanin szlachcicem w wykonaniu. Le Zach są pod dyrekcją Williama Christiego. No a przed chwilą w wersji na dwa klawesyny William Christie i Justin Taylor – zagrali. I to jest też podsumowanie całej płyty słynny masz na ceremonię turecką z komedii baletów właśnie mieszczanin szlachcicem. Muzyka ze świata francuskiego teatru XVII wieku, w którym słowo, taniec, dźwięk tworzyły jedną barwną całość. Jest tu humor, lekkość, ale też niezwykła precyzja stylu, rytmiczna energia, bardzo mm, duża elegancja właśnie charakterystyczna dla epoki Ludwika XIV. Album Le Musique de Molière przypomina, że ta sztuka była żywym widowiskiem, pełnym ruchu, ironii, scenicznego temperamentu. William Christie i Flori są potrafią ożywiać dawne brzmienia, dawne światy z niezwykłą naturalnością. Do muzyki francuskiej wrócimy za 10 minut. To się czyta. To się czyta. A przed nami kolejny fragment najnowszej powieści Jana Makioena, co możemy wiedzieć, która ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros. Jej akcja rozpoczyna się w 2119 roku, kiedy to historyk literatury Tomasz Metcalf bada dokumenty sprzed 100 lat i natrafia na zapis pewnego intrygującego spotkania z 2014 roku, na którym poeta Francis Blandi ma przeczytać cykl sonetów dedykowanych swojej żonie Vivienne. Czyta Szymon Kuśmider. Gdy Francis czytał pierwszy sonet... John Bay znów myślał o wężu i o tym, jak poruszyło go zachowanie starszej pary, która przyniosła go do kliniki pod koniec dnia. Wiedzieli, że to za skroniec i nie bali się nim zająć. Kobieta chciała wyjąć węża z pudła, w którym go przynieśli, ale John ją powstrzymał. To był uraz kręgosłupa. Ruszanie pacjenta było ryzykowne. Choć stworzenie było przytomne, obawiał się, że umrze i czekał, aż para wyjdzie, by je uśpić. Żegnając się z nim, zapewniali, że wrócą na zajutrz sprawdzić, jak czuje się ich wąż. Wiara, którą pokładali w Johnie, wzruszyła go. Odciął sam boczne ścianki pudła, nadal nie było go stać na asystenta i zaniósł leżącego na kartonowej tacy węża na stół operacyjny. To był duży zaskroniec zwyczajny, długość metra, a prawdopodobnie samica. Jej czarne oczy w pomarańczowych obwódkach wpatrywały się w niego, kiedy dokonywał wstępnego badania. Doznała urazu w dwóch miejscach, obu na szczęście bliżej ogona i nie tak dużych, jak się z początku wydawało. Musiał ją najechać rower, nie samochód. Węże posiadają zadziwiającą zdolność odrostu aksonów i neurogenezy z wyspecjalizowanych komórek w kręgach. Powinien uruchomić ich system immunologiczny. John podał wężowi środek znieczulający i nasenny. Zadzwonił do toniego, żeby powiedzieć, że wróci później, po czym... Wymył ręce i zaczął operację, podczas której przy pomocy specjalnego cementu naprawił tak jak mógł połamane filigranowe kręgi, a potem zaszył rany. Operował przez dwie godziny, ogarnięty znajomą pasją. Ratowanie konkretnego zwierzęcia symbolizowało wszystko, co było ważne w jego życiu. Utrzymanie bankrutującej kliniki, kontynuację miłosnych stosunków z Tonym, który był najlepszą rzeczą, jaka przydarzyła mu się w życiu, i maksymalne wspieranie młodszego brata, który cierpiał na stwardnienie rozsiadę. Te trzy elementy były wpisane w ciało węża, dlatego trzeba było go uzdrowić. Tego rodzaju magiczne myślenie napędzało Johna i często dawało rezultaty. Starsza para, Sam i Jake Braintowie, przyszli na zajutrz by sprawdzić, jak się czuje ich wąż, a potem ponownie tydzień później, żeby zabrać pacjenta w wyścielonym trawą terrarium na rekonwalescencję. Napisał im instrukcje, jak go odżywiać i tak dalej Generalnie powinny mu pasować drżownice Miesiąc później weterynarz i jego klienci Spotkali się ponownie i pojechali po pracy do lasów Whiteham Wybrał cichy zakątek Oddalony od głównych szlaków blisko stawu Wąż przez dziesięć minut leżał nieruchomo A potem niespiesznie popełzł po leśnym runie Kiedy jego ogon zniknął pośród traw Cała trójka wydała triumfalny okrzyk. W drodze powrotnej zatrzymali się w pawie pod pstrągiem, by wychylić po szklance piwa. Kiedy pili w stodole drinki przed obiadem, nie spodobały mu się chichoty innych, kiedy usłyszeli, że operował węża. Gady miały takie samo prawo do zdrowego życia jak ludzie. Gdy poemat się skończył i Francis zwijał pergamin, John powrócił myślami do starszej pary, sama i Jackie. On był emerytowanym maszynistą pociągu, ona emerytowaną asystentką stomatologiczną. Obecnie przez jeden dzień w tygodniu pracowali jako wolontariusze w jego klinice. Karmili hospitalizowane zwierzęta, sprzątali, kosili trawę i pielili grządki w ogródku. Jemu i im leżał na sercu los chorych zwierząt i to ich do siebie zbliżyło. Zawarta w tym była pewna nauka. Jeśli troszczyłeś się o kontuzjowane stworzenie, tak od ciebie biologicznie odległe jak wąż, wtedy ludzkie sprawy jakoś się układały. Zaskoczony oklaskami, John dołączył do nich. Kiedy Francis skończył czytać trzeci sonet Mary Sheldrake, której poemat od razu się spodobał, uświadomiła sobie po raz kolejny, że to poezja, a nie powieść, jest jedyną niezastąpioną formą literacką. Mówiony albo napisany wiersz był równie stary jak sama literatura, prawdopodobnie równie stary jak mowa. Miał korzenie w pieśni, rytmach codziennego życia i pulsie ciała, w pragnieniu, by uchwycić mijający moment i sławić miłość. Nie przyznawała tego wielkodusznie, lecz z ciężkim sercem. Powiadano, że poezja jest służbą wyższego rzędu. Biorąc wraz z innymi powieściopisarzami udział w różnych panelach, podnosiła te same co zwykle argumenty, które podkreślały wagę uprawianego przez nie gatunku, ale to poeci pisali księgę życia. Powieść była pianą ostatnich stuleci. Rozwinęła się, by zaspokoić potrzeby inteligentnych, uprzywilejowanych kobiet, pozbawionych możliwości uzyskania formalnej edukacji i wykonywania znaczącej pracy. Praca była słowem, które Jane, Austin i inne używały, by opisać długie godziny bezsensownego wyszywania haftów, przy którym kobiety plotkowały o sąsiadach właśnie dlatego, Upierała się Mary. Powieść stała się rodzajem rozbudowanej plotki. Romanse, małżeństwa, cudzołóstwo, kwestionowane testamenty, tematy lokalnych fascynacji. Dopiero modernizm wstrząsnął powieścią i zaoferował jej wyższe aspiracje i śmielsze pretensje. Jej zachwyt rósł przy kolejnych sonetach. Zdecydowała, że odejdzie od suchej geometrii swojej prozy. Poeta przypomniał jej, zanotowała później, jak powinno się dobrze pisać. Pierwszy sonet, pisał Kitchener jest niczym dzwon na anioł pański. Wzywa do totalnej koncentracji. Słychać w nim wspaniały, spiżowy ton triumfu. Jak u karciarza, który pod koniec partii odsłania zasterty żetonów królewskiego pokera. Tutaj zestaw kart składał się z obietnic. Pamięć, śmiertelność, ulotna natura czasu i samej poezji. Udało ci się to ująć, Francis. Świat przyrody symbolizuje figura płodności. Kochamy ją, nawet kiedy ją niszczymy. Piękno i morderstwo. Przywołane, a następnie czule unieważnione zostają zapewnienia religii. Świadomie, lecz tylko przelotnie. Wzywasz swoich duchowych towarzyszy, wielkich poetów, Dona i Herberta, Woodswortha i Kitza, na nowo aktualnych, a potem składasz hołd Wallaceowi Stevensowi i jego Credence of Summer. Nigdy nie zapomniałem, jak je cytowaliśmy. Sosna fizyczna, sosna metafizyczna. Zobaczymy ją najgorętszym, rozognionym wzrokiem. Nieoczywiste, ale odważne nawiązania. To bez znaczenia, jeśli czytelnicy nie będą potrafili ich umiejscowić. Wyraźne zakłócenia i ambicznego rytmu są szekspirowskie, spóźnego późnego Szekspira, kiedy chciał zatopić własną księgę. W całej warstwie refleksyjnej poematu, w halucynacyjnym splendorze obserwowanej w miniaturze bujnej przyrody odczuwa się ten sam pożegnalny pełen czułości ton. Miłość do wszystkiego, co żyje, żal z powodu ruin, jakie po sobie zostawiamy, tak jakbyśmy obserwowali powolną śmierć starego przyjaciela. To przepiękny poemat miłosny, hymn na czesie Vivienne Francisie. Twój wieniec jest pomnikiem zagrożonej biologicznej cywilizacji. Porusza mnie nie tylko doskonałość tego poematu, lecz także jego wielkość. W tym samym dniu, kiedy skreślił list do szwagra, Harry zaczął pisać maila, którego nigdy nie skończył i nie wysłał. Wiadomość trafiła do wersji roboczych i musiał o niej zapomnieć. Zakochani? Chyba oszaleliśmy, ale nie sądzę, żebyśmy Żadnego powitania na początku Żadnego adresata Szymon Kuśmider przeczytał czwarty fragment Powieści brytyjskiego pisarza Jana McEwena zatytułowanej Co możemy wiedzieć? Przekład Andrzeja Szulca Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros A fragment ostatni przedstawimy już jutro o tej samej porze Thank you. Minut pozostało do dziesiątej. Witamy Państwa ponownie, Klaudia Baranowska i Magdalena Wojtulanis. W tej części naszego spotkania wracamy do muzyki francuskiej i, co szczególnie mnie cieszy, do interpretacji jednego z najbardziej malowniczych, ujmujących i nieprzewidywalnych pianistów minionego stulecia: Samsona François. To wyjątkowa postać, fascynująca. Odszedł przedwcześnie, w 1970 roku, mając zaledwie 46 lat. Ale żył z fantazją, bez umiaru. I właśnie w jego grze tę fantazję wolność i intensywność słychać do dziś. To artysta, w którego interpretacjach naprawdę można zakochać się bez pamięci. Zaczniemy od utworu, w którym Samson François Bywał e, szczególnie z nim kojarzony od Gaspard de la Maurice'a Ravella. To dzieło legendarne, mroczne, nocne, diabelskie i właśnie taki świat Ravela szczególnie fascynował Samsona François. Sam mówił, że odkrycie muzyki Ravela w wieku 16 lat było dla niego przełomem, czymś co ukształtowało jego młodość. Przyciągał go w tej muzyce jej niepowtarzalny klimat, tajemniczość, coś hipnotycznego i pozamuzycznego. I nie bez powodu. Francuskiego pianista nazywano czasem Samson de la nuit, Samsonem nocy. Wydawało się, że naprawdę nigdy nie śpi. Niemal tak samo słynął z nocnego życia w paryskich klubach jazzowych, jak z grania Ravela. Pisał wiersze, improwizował, komponował. Godzinami bywał w klubach przy polach elizejskich, z papierosem oczywiście nieodłącznym. Był artystą z innego świata i coś z tej nocnej, niespokojnej, rozedrganej wyobraźni przenikało do jego gry. Właśnie dlatego jego gestar de la nuit", ta interpretacja przeszła do historii. Nie jako pokaz wirtuozerii, ale jako nocny teatr wyobraźni pełen cieni, niepokoju, poezji. Już teraz przed nami nagranie tej kompozycji Samsona François z 1958 roku.